Gdynia, Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen z naszego miasta nad Polskim Morzem, nad Polskim Bałtykiem Piotr Grzywacz poprzez linię całego świata będzie starał się opowiedzieć Państwu w języku polskim co obecnie dzieje się na najważniejszej, powiedzmy sobie, scenie politycznej, czyli scenie amerykańskiej, gdzie obecnie otrzymujemy rezultaty wyborów do kongresu i senatu, a także zmiany na stanowiskach gubernatorów i, można powiedzieć, władz lokalnych. Moim zdaniem amerykański system polityczny jest bardzo skomplikowany. Do końca nigdy go nie rozumiałem. No tak w większości wiedziałem o co chodzi, ale tak samo jak z futbolem amerykańskim no, obserwowałem, wiem, że bardzo popularny, ale o co chodzi, jakie reguły gry no, nie mogłem zrozumieć, podobnie jak z bejsbolem. Ale bardzo ekscytująca gra się ogląda, dużo ludzi, także dużo emocji. Chciałem już na początku też powiedzieć, że wybory w Ameryce są niezwykłym wydarzeniem z punktu widzenia rozrywkowego, ponieważ dużo emocji, olbrzymie pieniądze, no i obserwacja jak ten niezwykle skomplikowany elektroniczny system. Przecież Ameryka, taki olbrzymi kraj, tyle miejsc i to wszystko elegancko. Tam do tego CNN-u, proszę Państwa, spływa na taki telewizor, ekran mają i tysiące, tysiące informacji przepływa i pokazują się na bieżąco od razu. Nie trzeba czekać 100 lat, od razu to wszystko wychodzi. I wiadomo co, kto i jak. No obserwujemy niemal że wyniki losowania Totolotka na bieżąco, po prostu niezwykle interesujący system pod względem technicznym i rozwoju. Także zgromadzenie tych wszystkich informacji, liczenie, no tyle tych osób zaangażowanych i to w końcu wychodzi elegancko na obrazie, bardzo prosto, ale to jest naprawdę z punktu widzenia technologicznego no majstersztyk. No i oczywiście, ponieważ ja jestem Polakiem, i chcę tutaj troszeczkę polskich akcentów, także powiem, coś wiem o panu, który się nazywał Wolf Blitzer, który tam rządzi, biega w tomi i z powrotem po tym pokoju, tak zwany newsroom, czy jakiś tam e, warroom to nazywa, nazywają, czy tam mają te, takie swoje nazwy. I on tam biega w to i z powrotem, te włosy rozczochrane, Zadowolony, no ale polski akcent, bo wiem, że są związki Ulfa Plicera z Polską, gdyż kiedyś oglądałem właśnie w czasie uroczystości związanych z Oświęcimiem. No, jest oczywiście bardzo smutny element, ale niemniej jednak rodzina Ulfa Plicera straciła swoje. Chyba z tego, co dokładnie wiem, życie. Na pewno byli w święcimi, bo oglądałem reportaż, jak on odwiedzał Auschwitz i tam bardzo wzruszony był. Także jest element Polski, chociażby z tego punktu widzenia do końca nie wiem, czy Wolf jest Polakiem, ale tak mi na Polaka trochę wygląda, także no bardzo popularny. Najbardziej przystojny mężczyzna tam, tu i wobec, wszędzie. Dziewczyny tam nie mogą wytrzymać bez niego. Także no coś polskiego musi w sobie mieć. Także oglądamy dzisiaj wybory amerykańskie, które będą niezwykle fascynujące. I up front, my oczywiście wszystkie pieniądze, jakbyśmy poszli do kasyna, stawiamy na demokratów, chociaż przypuszczamy, że nie będzie to aż takie no... Miejmy nadzieję, że będzie, ale wydaje mi się, że może nie będzie aż takie wielkie zwycięstwo demokratów. Niemniej jednak, wszystkie wskaźniki jak zawsze wskazują 10-15% przewagi, a pod koniec dostają także po prostu. Nie wiadomo o co chodzi, no na razie dostają, ale zobaczymy co dalej. Miejmy nadzieję, że to się wszystko dobrze potoczy. Na pewno to jest e, niezwykłe wydarzenie, żeby móc obserwować, móc to obserwować na bieżąco. To jest historyczny moment, jak ten cały system skomplikowany działa. Można powiedzieć, to jest e, fundament i wzór do obserwowania, jak Demokracja w najbardziej rozwiniętym kraju na świecie, trzeba to powiedzieć, mimo tych wszystkich naszych tak i nie i nie i tak, no to faktem jest, że to jest no, top. Także troszeczkę tutaj słuchamy w, tylu, w tyle naszej rozmowy Gibony z Boroneo. A w międzyczasie nam o, tutaj umila nasze spotkanie muzyka z całego świata. No i przeważnie te wszystkie osoby, które gramy, to raczej 100% demokraci, bo cały Hollywood i artyści, i ta śmietanka awangardowa, no to są ludzie raczej związani z demokratami. Także oni nam będą towarzyszyli, towarzyszyli przez te kilka godzin tego wieczoru. Więc no, oddajmy się w ręce no też można powiedzieć najwspanialszych, najwspanialszych twórców kultury światowej Not the kind of kid that you believe in. Saw me on the television. Saw me on the television. But that's just the half of it. Yeah, you saw the half of it. This is the life I And that's just the half of it. saw me on the television, hanging out my dirty linen. You're entitled to your own opinion. Sit and shake your head at my decision. I guess the kind of songs that I've been singing. Make it seem as if I'm always winning. But you saw me on the television, yeah you saw me on the television, but that's just the half of it. You saw the half of it. This is the life I live, and that's just the half of it. party, beautiful people surround me, Everybody falling in love, oh, you know me, everybody knows that I'm crazy, sticks and stones, they never break me, and I'm the type that don't give a fuck, that's just half of it. the half of it, yeah, this is the life I live, and that's just the half. Saw me on the television Radio FMS Gdynia. Troszeczkę eksperymentalny program, ponieważ obserwujemy internet, obserwujemy największe wydarzenie polityczne roku oczywiście, ponieważ wiadomo, że Amerykanie są liderami we wszystkich dziedzinach. Oczywiście to jest nie do końca prawdziwe stwierdzenie, bo na przykład, jeżeli tam badamy statystyki na temat zdrowia, itd. Tak tak tak no to niestety Ameryka nie stoi tak dobrze, no ale niemniej jednak no wszyscy wiedzą, że Amerykanie to powerhouse i często światem, światem, a dlaczego ja lubię oglądać te wydarzenia jak wybory, zwłaszcza w Ameryce, ponieważ e, lubię obserwować demokratów i patrzeć, czy oni zachowują tą e, pewną linię, która bardzo jest mi bliska, linię takiego zwycięstwa w sposób e, czysty. E, Republikani, wydawałoby się z historii, obserwując Watergates, ITP, ITD, ITD, no zawsze troszeczkę tam lubią troszeczkę, e, mówiąc niekolokwialnie, przegiąć pałę no i zrobić tych biednych demokratów w Lolo. Wielokrotnie im się to udaje, no a tam po drugiej stronie, no oczywiście tutaj jest mowa o, o innej kaście politycznej i innej społeczności, no ale niemniej jednak tym bardziej można powiedzieć wirofinowanym sposobem myślenia, takim bardziej kulturalnym, elokwentnym, artystycznym, no to są demokraci. Oni zawsze, ale i też proponują tą tak zwaną high road, czyli wyższą, lepszą ścieżkę. Kiedy to tamci ich po prostu tam gryzą, podkopują, robią różne historie, a w końcu wmawiają, że to właśnie demokraci to im robią, to jednak no, demokraci to wytrzymują i starają się w sposób taki no, elegancki, czysty, poprzez użycie techniki, poprzez przygotowanie się, poprzez bycie z wyborcami, ludźmi, no nie wpadanie zbyt często na miny i nie robienie zbyt często jakichś takich faux pas, no bo po jednej i po drugiej stronie zdarzają się kolosalne skandale, ale niemniej jednak demokraci, no to to jest coś takiego, że warto obserwować, bo to jest jeszcze ten szajni rycerz na koniu, który przyjeżdża. Jeszcze, no jeszcze jest jakiś, coś tam jeszcze zostało z tego archetypu dobroci, czystości. Tutaj przypomnę na przykład chociażby, że jak papież wzywał, żeby chronić środowisko i tak dalej, no to republikanie mówili, żeby się nie wtrącał, żeby lepiej tam w kościele został. No to nie było eleganckie kiedy demokraci są all over the place po to, żeby właśnie to środowisko chronić, a republikanie oczywiście tam mówią, że oci ci demokraci to, to nowy podatek chcą wprowadzić od czystego powietrza i dlatego wszyscy muszą tam umierać. Co roku około 250 tysięcy, a nawet i więcej ludzi umiera w Ameryce, w Ameryce od brudnego powietrza. To jest gorzej i gorzej, już nie mówiąc o tych sztormach i tak dalej. No, ale no, taka jest rzeczywistość, w tym musimy żyć, musimy się znaleźć, ale tak jak powiedziałem, lubię oglądać ich, kiedy zwyciężają, ponieważ reprezentują definitywnie, moim zdaniem, coś lepszego niż Republikanie, ale też y, trzeba powiedzieć, że Republikanie też mają dużo zalet, bo y, stoją na tym gruncie takim y, bardzo solidnym pewnych y, reguł, ale też trzeba przyznać, że właśnie w tym ostatnim czasie za zakadentury i prezydentury prezy pana Donalda Trumpa. No niestety te wszystkie sprawy poszły troszeczkę w drain, czyli tak można powiedzieć do ścieków, czyli się w ogóle zostały zagubione, zniszczone w tej platformie republikańskiej, która była właśnie os ostoją dobroci, moralności, ch chrystusowych nauk i tak dalej, tak dalej. No niestety to zostało zaprzeczone. Ja nie jestem pewien, jak często prezydent Donald Trump chodzi do kościoła albo się modli, no ale y, zawsze używa i używał tego argumentu, że tam Ewangelikanie i tak dalej będą na niego głosowali. Także to też troszeczkę dla mnie drobnie było dziwne, bo słyszałem właśnie przedwyborcze nawoływania prezenta Trumpa, że te wszystkie chrześcijańskie nurty powinny go poprzeć, no ale w Kościele nikt go tam za bardzo nie widział, chyba że coś się, staż, staż się zdarzyło, jakiegoś takiego tragicznego, no to tam chyba pojechał, żeby się troszeczkę pokazać i tak dalej. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. Także dzisiejszy wieczór obserwujemy wybory w Ameryce, Miejmy nadzieję, że demokratom pójdzie dobrze, ale też trzeba i brać pod uwagę, że Republikanie no to są bardzo niezwykle sprytni, także nawet w pobie sekundy mogą wszystko przewrócić do nogami i wygrać. No to, to jest tak bardzo trudna sprawa i jak się już z Republikanami wygra, to generalnie można powiedzieć, że światem można rządzić, no ale zobaczymy co będzie. Bardzo ekscytujący wieczór, bardzo... Interesująca sprawa. Oglądamy na synenie i dzielimy się z wami informacjami. Pierwsze wyniki wchodzą. No to się wszystko zmienia. Ludzie płaczą, żyje król, niech nie żyje, król, wiecie państwo, no zmienia się. Wszystkie zawory są otwarte, wszystkie drzwi do wszystkich realmów są otwarte i następuje wielka zmiana Przetasowanie na scenie światowej, kto i co, jak to będzie wyglądało wkrótce. To na falach radia FMS Gdynia z Piotrem Grzywaczem. O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 Gdynia, Piotr Grzywacz na falach poprzez świat we wszystkie zakątki naszej planety. Proszę Państwa, obserwujemy historyczny moment. Tutaj nie jest jakieś tego typu kadzenie czy coś w tym stylu, ale przyszłość ludzkości, mówiąc krótko, leży w rękach amerykańskich mieszkańców Ameryki. Ludzi, którzy tam dosyć ciężko pracują, około 125 milionów, tyle ludzi pracuje w Ameryce na 350 milionów mieszkańców tego kraju wraz z emigracją nielegalną i proszę Państwa te 125 milionów robotników, no tak troszeczkę brzmi może nieładnie, robotników, ale no, to są pracownicy, workers. Tworzą największą ekonomię na świecie jak do tej pory, czyli nie tylko utrzymują samą Amerykę, nie tylko utrzymują cały światowy system zbrojeniowy, Pentagon, bo załóżmy, jak amerykański budżet jest 1,6 tryliona dolarów, no to teraz 700 bilionów wydają na zbrojenia i to wszystko amerykańscy pracownicy ciężko pracujący, najlepsza kadra, pracownicza na świecie, bardzo niewielka, która no, tworzy tą wartość z tej wartości właśnie można wszystko opłacić. I proszę Państwa, też jest pytanie, o co jest walka? Walka jest o to, czy na świat całkowicie się rozpadnie, ponieważ wiemy o tym, że działania braci Koch, pana Dickaczejniego, braci Buszów, czyli całkowicie to raczej prawicowy odłam, no, doprowadziły do całkowitej dewastacji na naszego ekosystemu. Oczywiście te, o tym się tak otwarcie jeszcze nie mówi, żeby nie było paniki, żeby nie było tu i tam, ale wiadomo, dokładnie obserwujemy od dłuższych czas falę, około dwóch lat dewastacji na świecie. To nie są jakieś takie przypadkowe rzeczy, to nie jest sen, to się dzieje. No więc jeżeli teraz demokraci wrócą do, do, do władzy, do władzy światem, to jest duże prawdopodobieństwo, że świat zostanie ocalony, że są, powróci się do polityki pana Baracka Obamy. I też tutaj chcę powiedzieć, że na przykład Niemcy będą już prawie są całkowicie niezależni pod względem zielonej energii. W ciągu pięciu lat będą całkowicie niezależni. No, jeszcze dyskutują na temat, tak zwanego Nord Streamu, żeby z Niemcami go zabrzeć, ale e, jeśli chodzi o Amerykę, no to ktoś się może zastanawiać: no, może Hiszpanie, może Afryka Amerykanie, czyli Afrykańscy Amerykanie, może są najsilniejszą grupą w tym kraju, ale nie. O to chodzi, że najsilniejszą grupą etniczną w Ameryce są Niemcy. Także Donald Trump też jest Niemcem. i Jego nazwisko pisze się przez Trumby. Jeżeli ktoś chce odnaleźć jego drzewo genealogiczne obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, trzeba szukać pana Trumba. A to właśnie się dowiedziałem od Niemców, bo oni tam dosyć dobrze śledzili jego rodzinę, dobrze wiedzą. W Niemczech o Donaldzie Trumpie mówi się, że jest to prezydent, którego Niemcy kochają nienawidzieć. Także to chyba coś mówi samo siebie, jeżeli własnego tutaj rodaka, można tak powiedzieć, no tak, tak określają. Ale no cóż, no takie są fakty. Wydaje się, że republikanie mają dosyć dobrą noc, także kto wie, co będzie i trzeba być bardzo uważnym, ponieważ republikanie są bardzo sprytni. Także troszeczkę to tak jak w tych swoich drużynach sportowych, jak nie mogą wygrać tak, no to kopną w jajka i wygrają. No ale taka jest prawda, jak się obserwuje hokej, to najpierw grają, grają, a potem grają na zwolnienie, a potem grają, żeby kogoś sfajalować, w mordę muszcielić w międzyczasie, żeby padł na tam się, żeby miał konkaszyn i tak dalej, no ale wygrali, no jest złoty nadal puchar trzyma w ręku, no jest super. No to mniej więcej to jest taki styl właśnie, Walki jak nie można tak, to wolną Amerykankę się wprowadza i się wygrywa. No, no, no tak to jest. No. Więc y, na przykład obserwowałem wybory dwa lata temu i zauważyłem, że na przykład y, w networku Fox o kilka minut wcześniej, 10-15 minut wcześniej mieli już wszystkie wyniki, opowiadali o nich, a CNN dopiero miał później Czyli tutaj stosowali taki trik, że mieli jakiś dostęp do tych wiadomości, podawali je wcześniej, szybciej i puszczali te wiadomości do CNN trochę później, czyli tak to kombinowali bo mieli władzę w jakiś sposób. To nie chodziło o to, że mogła być różnica w streamowaniu parę sekund, 30 sekund, ale to było kilkanaście minut różnica, tak to zaobserwowałem, nawet sobie to nagrałem na kilku, dwóch różnych wideach, żeby ktoś nie pomyślał, że zupełnie zwariowałem, no ale tak to mniej więcej, jak nie mogą wygrać w tych innych sprawach, to zawsze gdzieś tam na końcu się zaczają, zawinkla, przyłożą, no i ci demokraci po prostu nic nie mogą osiągnąć, nie mogą powiedzieć, że wybierają high road, Czasami też wściekają się demokraci i zachowują się poniżej krytyki, no ale to tylko dlatego, że po prostu już nie mogą wytrzymać tego cały czas walenia o po połbie traktowania, ponieważ są inteligentni, bardziej wykształceni i tak dalej, i to nie mogą tego wytrzymać. No ale no, jakoś nadzie mam im nadzieję, że to, że to wszystko się rozstrzygnie, popłynie w sposób inteligentny, wykształcony, tak jak Ameryka była do tej pory postrzegana, kultura amerykańska, proszę Państwa, na całym świecie, w każdym kraju, no wszyscy kochają, mimo może, że nienawidzą Ameryki, ale no piosenki i tak dalej, filmy, no to w porządku, nie ma sprawy, bo kultura fajny, Ewangelina Jolie w porządku, także tutaj pod tym względem taki właśnie misz-masz się tworzy, no ale po prostu, ponieważ tą kulturową, zaplecze, bazę tworzą demokraci, a republikanie to po prostu olej zbrojenia po prostu wojny i tak dalej, i tak dalej, no jako y, protektorzy są bardzo dobrzy, no ale przecież już po tych pierwszych y, występach, jak George W. Bush rządził, no to no, nikt nie chciał gadać z Amerykanami, bo po prostu wszyscy się ich bali, tak się ich bali, że nikt nie chciał interesów robić, nikt nie chciał gadać, no po prostu mordercy, dlatego George W. Bush miał 26, chyba 30%, jak odchodził, a no Donald Trump ma teraz też 39, niedużo, ale to jest jakiś nowy element, element który został zastosowany w, w taktyce republikańskiej. Oni też sami nie wiedzą, o co chodzi. Próbują to bronić, ale to jest nie do obrony, bo teraz jak demokraci dojdą do władzy, to być może nawet zostanie udowodnione, że prezydent Trump jest rosyjskim szpiegiem, ponieważ w CBC, w CBC na łamach CBC kanadyjskiej networku, kanadyjskiego networku wiadomościowego. Był właśnie taki artykuł, że jest tak zwanym agentem, ale nieświadomym albo sterowanym, że wszystko robi pod, pod interes Rosji, ale nigdy się z nim nie kontaktował, nigdy od niczego nie podpisał, żadnych pieniędzy nie odbiera. Był obszerny artykuł, który analizował to bardzo dokładnie, także obecnie w tych wszystkich badaniach, które prowadzi pan Miller, no niesłychane rzeczy wyjdą. Chodzi tylko o to, jak daleko to pójdzie, bo to sięga niezwykle daleko no, przez cały świat. To jest cała śmietanka mafijna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także powrót demokratów. Tutaj mamy taki moment właśnie jak nixonowskie przetasowanie, tylko że ono się odbywa za wolę. I za pośrednicą amerykańskich ludzi, którzy bronią w tym momencie swoją własną tożsamość jako narodu świata, jako narodu chrześcijańskiego, jako narodu cywilizowanego. Także niezwykle ważny wieczór na scenie światowej, a także na antenie radia FMS Gdynia.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 There's gonna be a meter M.S. Gdynia 3 minuty 30 sekund po godzinie 3 w Gdyni, a my obserwujemy wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych do kongresu, senatu, na gubernatorów, a także do lokalnych władz. Jak do tej pory wydaje się, że republikanie mają bardzo dobrą noc, Zostało jeszcze 27 miejsc w Senacie do rozdziału i te 27 miejsc zdecydują kto będzie kontrolował niższą The Lower House, czyli mniejszą e, Izbę Parlamentu, tak można powiedzieć amerykańskiego. Będziemy też wiedzieli, czy amerykańscy e, włodarze, a również ludzie Ameryki ocalą świat ocalą tą niezwykłą, tworzoną przez biliony lat ekostrukturę, którą tutaj Państwo słyszycie w naszym tle. Czy też dalej to pójdzie z braćmi Koch i z panami buszami i z panem Dickiem Chainim i innymi, żeby po prostu to zniszczyć, bo po co to tam kto się będzie przyjmował jak troszkę pieniędzy można więcej wrzucić na konto. 60% zwierząt, proszę Państwa, kręgowców, w ciągu ostatnich 10 chyba czy tam 20, 30 lat umarło. W ciągu następnych 5 do 10 lat większość zwierząt dzikich, a przynajmniej połowa z tego co jeszcze jest też odejdzie. Takie są prognozy i to się już dzieje. Do tego też dochodzi, że poniżej na wysokości Nowego Jorku w dół Stanów Zjednoczonych dookoła świata ten pas zostanie całkowicie zdewastowany, zniszczony, ponieważ zostały zrobione projekcje, co się stanie, jeżeli temperatura podejdzie 1-2 stopnie do góry, do 4. Wtedy wycofamy się około 64 tysięcy lat wstecz. No i po prostu zostały zrobione pokazane modele, jak będzie wyglądała Ziemia. Po prostu tam nic nie będzie, więc będzie wielkie ruchy ludności. Chiny, które rzekomo są tak mocne, i tak dalej, do 2020-2030 też tam niewiele zostanie. Także, no, no, taka rzeczywistość jest. No, po prostu nie można zawrócić słońca ani nakazać mu robić tego, co e, zostało zniszczone przez w dosyć krótkim okresie przez naszą tak zwaną rekles, czyli nieprzemyślaną, straszliwą e, politykę coraz większego, coraz większego zachłannego gromadzenia i yy, yy, władania światem w ten sposób, że po prostu no, y, jesteśmy na skraju, na krawędzi przepaści i wszyscy o tym wiedzą. Przez 10-20 lat 90,9% naukowców mówiło o tym, a mimo to Republikanie mówili, no ten 001 mówi, że jest co innego i trzeba im wierzyć. No i tak dalej, cały czas te zmiany, już jest za późno, już jest 10 lat za późno, żeby cokolwiek zrobić, a mimo wszystko dalej drnieść się z jeszcze większą szybkością w tą samą Madness. I proszę Państwa, ten piękny świat, który mamy dookoła nas, nie Państwo posłuchają, jakież to przecież były, cudowna przyroda, przyroda jaką żeśmy mieli wspaniałą pogodę, to wszystko przeminie, to wszystko odejdzie. I teraz odbywa się tak zwana metoda zamordyzmu. Jeżeli ktoś mówi o tym, mówi to w sposób legalny jako dziennikarz, no to się go atakuje w różne sposoby i się zamiata go pod dywan, żeby po prostu przypadkiem nie doprowadzić do jakiegoś tutaj niechęci społecznej i tak dalej. No wszyscy musimy elegancko, ładnie umierać, idąc po ten prysznic, kiedy nas tutaj gazują, i udawać, że wszystko jest w porząsiu. No nie wszyscy się z tym zgodzą i godzą, ale no, tak by się chciało, no bo po prostu jak już teraz się to wszystko rozwaliło i to jest oczywiste, no to trzeba po prostu dalej brnąć udawać, że jest w porząsiu. To jest troszeczkę taka sytuacja, proszę Państwa, jak w filmie amerykańskim, jak jeden zabił, na filmach westernach, jeden zabił i teraz tamci, żeby po prostu być współwłaścicielami tego wszystkiego, żeby była kliczka, no to wszyscy podchodzą i strzelają też w niego, że wszyscy strzelili, to wszyscy są odpowiedzialni winni, wszyscy jadą, lecą na tym samym wózku. No to są te pomysły, rozwiązania amerykańskie na sprawiedliwość, ale no tak to teraz jest. Wszyscy wsiedli do jednego pociągu i zmierzają tak zwany w kierunku rozwały, i są jeszcze najciekawsze, najbardziej dziwne podejście do tego, że dużo o tym, o tym mówi że po prostu ta wybrana grupka ludzi chce się przenieść na Mars. No to po prostu to już jest zupełnie no, jakiś czambuł, ale chcą się po prostu przeleć, prze, przedostać na Mars i tam rozpocząć nowe życie. No to przecież to ja się zawsze pytałem, a dlaczegoż nie można tu na Ziemi stworzyć coś? co mogłoby ocalić, więc albo już o tym wiedzą, że z tego nic nie będzie i trzeba zwiewać, bo to jest najbardziej logiczna odpowiedź na, na to pytanie, dlaczego tak chcą zrobić, dlaczego nie na Księżyc, dlaczego nie indziej, tylko na Mars właśnie. No ale y, trudno się w ogóle y, zorientować, trudno się z kimkolwiek porozmawiać, bo jest tylko ten jeden moment, moment wyborów, gdzie jakaś taka prawda się ujawnia, odkrywa, bo wtedy oni są tak zwany wolno bo wtedy mogą przegrać, wtedy mogą stracić, może im coś nie wyjść, bo cały czas demokracja jeszcze jest. I dyskusji o tym, żeby cokolwiek z tą demokracją zrobić, mimo że już wiele zniszczyli, tak zwane te pieniądze, które są finansowane, i te wszystkie organizacje, te paki tak zwane, czyli te organizacje, które zajmują się lobowaniem i przejmowaniem władzy, także ludzie zostali w tyle, a władza leci sobie. Więc no to jest karygodne. I teraz ze strony republikańskiej pojawia się stwierdzenie, że no, demokraci to socjaliści, komuniści, po prostu staliniści i straszą tymi ludźmi. A ta prawdziwa, prawdziwa te, tendencja, czy prawdziwe tension, czyli prawdziwa dyskusja się toczy tak. No ludzie płacą podatki i teraz czy te podatki będą wydatkowane na służbę zdrowia, na drogi, na lepsze życie, czy też te podatki będą wydawane na wspomaganie wielkich korporacji bogatych. Jeżeli te, z tych podatków ludzi, którym ludziom się zabierze, pieniądze są wydawane na bogatych, na zbrojenia, na rozwałę, no to jest kapitalizm. A jak się te pieniądze wydaje na zdrowie, na pomoc? na pomaganie innym i tak dalej, i tak dalej, no to jest komunizm <coughs> i socjalizm. Także tak to mniej więcej tak sytuacja wygląda w Ameryce. Tutaj tracimy powoli głos. Jest to zwykle <coughs> zwykła sytuacja tak zwanych ataków elektronicznych, ale jak państwo widzicie, tutaj już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, także szybko sobie przeskakujemy na drugą falę mózgową, także wycinamy, mówiąc krótko, wycinamy receptory mózgu, które są odpowiedzialne za mówienie. Przeskakujemy do drugiej fali mózgowej, bo już przez 2 3 lata to się działo. Także szybko żeśmy się nauczyli panować tym i wracamy do pełnego głosu. Więc jeżeli wydajemy pieniądze na sprawy socjalne, na budowanie dróg, na pomoc innym, na co te, te pieniądze od ludzi, które zostały im zabrane powinny do nich wrócić, formie socjalnej, no to jest socjalizm i to są demokraci, a jak się wydaje na inne te rzeczy, no to jest kapitalizm i jest fajnie. Także tak mniej więcej w tym momencie toczy się walka o to w Ameryce. To się rozstrzygnie w ciągu dwóch następnych godzin. Także świat powinien teraz wstrzymać oddech i usłyszeć, i dowiedzieć się, czy czeka nas rozwała i koniec świata, również ze strony rozwiązań prawnych, organizacyjnych, systemowych, czy też jest jakaś nadzieja, jakaś nitka, cień, nadziei, że może coś z tego jeszcze wyjdzie i możemy się jakoś z tego ocalić. No to czekamy, co dalej wyjdzie. Na razie Republikanie mają dobrą noc, bardzo dobrą noc, ale no zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo może demokraci tam poślą Mister Ameryka i, i wtedy, wtedy już to jakoś lepiej będzie, bo też mają demokraci swoje takie triki, wysyłają Mister Amerykę albo wysłam Incredible Hook, i wtedy może spracja się zmieni, ale na razie Republikanie mają dobrą noc. You have dreams, if you act, they will come true. To turn your dreams to a fact, it's up to you.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 the right they adore start me with ten who are stout hearted men and i'll soon give you ten thousand more Amigos, se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Mas es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será, qué será, qué será?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 Des nuits d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en ronde. tous les jours et ça me fait quelque il n'est pas dans mon Panie i Panowie 21, 22 minuty po godzinie trzeciej jesteśmy już razem prawie 2,5 godziny. Obserwujemy wyniki wyborów do Senatu i Kongresu w Ameryce. Niezwykle ważny moment, jak również moment przygotowania do wyborów prezydenckich najważniejszych wyborów w Ameryce, które odbędą się w roku 2020. Wciąż jeszcze nie widzimy kandydata, który by mógł stanąć przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, ale to są właśnie takie te rozgrywki, wyścigi, przygotowania do tego najważniejszego rejsu, który Odbędzie się za dwa lata do tego najważniejszego wyścigu do fotela prezydenckiego. Z fotela, którego można zrobić wiele, wiele dobrego dla ludzi i dla świata. Obserwujemy też, czy Ameryka będzie w stanie stanąć na wysokości zadania i przynajmniej dać sygnał, że jest zainteresowana tym, żeby ocalić świat bo oto toczy się walka tego wieczoru. Także może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawy, ale sprawę, ale wszystkie sznurki, wszystkie linie leżą właśnie w Ameryce, bo gdyby tylko Amerykanie chcieli i gdyby tylko dali temu priorytet, to przecież można byłoby to rozwiązać, można byłoby to naprawić przynajmniej albo zatrzymać. Mamy około 3 trylionów drzew na świecie, potrzeba jeszcze jednego tryliona, żeby tu właśnie była jakaś poprawa, a nie ciągły wyręb, niszczenie, dewastacja. Także do tej pory jeszcze nie widzimy tego światła w tunelu. Czerwono, czerwono na mapie. Republikanie mają bardzo dobrą noc. Demokraci, no nie wiadomo, no myślą, że może coś tam się wydarzy ale jeszcze się nie wydarza, ale zobaczymy, zobaczymy. No, na razie republikanie dobrze, a co z tego wyniknie nie wiadomo. No Gdyby demokraci wygrali to byśmy przynajmniej dowiedzieli się co tam stało się i jak to się stało, że prezydent Trump jest zamieszany w tyle tych kryminalnych spraw, tych na razie podejrzeń, które pan Miller prowadzi a których to tych wszystkich prosekutorów, którzy stanowią podwaliny systemu demokratycznego w Ameryce. Prezydent Trump chciał ich zwolnić z tego względu, że po prostu mu nie odpowiadali. Także no, generalnie system władzy tego prezydenckie to system zastraszenia, system po prostu wywierania presji i unikania odpowiedzialności w sposób najbardziej infantylny i dziecinny. Niemniej jednak to stało się rzeczywistością obecną świata i niestety wiele spraw zostało zatrzymanych, a wręcz wycofanych, tych wszystkich, które prezydent Barack Obama wprowadził, żeby przynajmniej w minimalnym stopniu ograniczyć, no to zostało wycofane. I jeszcze sprawy te, które niszczyły, zostały przyspieszone dalsze niszczenie naszej planety. Wiem, że większość osób po prostu się tym nie interesuje, bo to ich bezpośrednio nie dotyczy. Tylko najgorszą rzeczywistością tego wszystkiego jest, kiedy ten sztorm, kiedy ta burza się stanie. Nie wiadomo, czy się stanie, bo jej nie widać to nie jest jakieś takie zagrożenie jak rak, czy tego typu sprawy. Ale jak to się stanie, no to już następnego dnia nie ma co zbierać. No wystarczy tylko sobie obejrzeć te rysunki z tych te obrazki z tych z tegorocznych efektów burz w Ameryce, jak to wygląda, i trzeba jeszcze dodać, że to nie jest tylko tak, że są burze właśnie w okresie tych burzowym, które się końcą, kończą w listopadzie, czyli teraz mamy koniec tego okresu burzowego, ale są jeszcze tak zwane nowe elementy, elementy tak zwane burze zimowe, które po raz pierwszy zostały zaobserwowane w tamtym roku, bo jak te gorące masy powietrza z dołu przenoszą się do góry, gdzie powietrze jest schłodzone, występują tak zwane nowe rzeczy, nowe zjawiska, jak olbrzymie sztormy zimowe, które po prostu zasypują tam takie połacie ziemi tysiącem metrów śniegu i to jest jeszcze gorzej niż te sztormy zimowe, przepraszam, niż te sztormy letnie, bo przynajmniej jest powódź, woda ścieka, no jak tutaj śnieg zasypie, no to wszyscy pod tym śniegiem umierają, nic nie zostaje. Także nie ma ani chwili przerwy. Tak zostało to zdewastowane i Paul Bakwit z Uniwersytetu Otała rok temu podał dokładną analizę, co się stało, jak to będzie wyglądało. Ja miałem okazję rozmawiać z Paulem Bakwitem. Niestety on został wyrzucony z pracy i zagłoszenie tych swoich teorii, które były poparte 30-letnimi badaniami, bo tam jest specjalne centrum na Uniwersytecie, uniwersytecie w Otawie, które zajmuje się właśnie badaniem prądów powietrznych, tak zwanych jet streamów. I rok temu te jet streamy się zderzyły, więc nie ma takiej możliwości zrobienia jakiejś czary-mary czy bomby atomowej, wysłanie, żeby prądy powietrzne, które przechodzą przez ziemię się rozdzieliły, bo mamy prąd idący w lewą stronę, od prawej do lewej i drugi od lewej do prawej i one sobie były rozdzielone i dzięki temu mieliśmy porę roku i tak dalej, i tak dalej. I teraz one się zderzyły, one się zeszły, także wszystko, wiatr, zostało zawirowane, zachwiane i tego się już nie da zmienić po prostu w żaden sposób, dlatego czeka nas zagłada, chyba że się do tego jakoś przygotujemy, tylko to trzeba tą pracę znaleźć, zacząć już wczoraj. A wręcz odwrotnie, w ogóle się to ignoruje i zmierza się jeszcze bardziej w tą destruktywną gospodarkę, która doprowadzi nas do po prostu no, totalnej zagłady, rozwałki, wojen, bo przecież, jak nie będzie jedzenia i ludzie się zorientują, to to szybko poleci jak, jak ogień, a jest mało tych służb bezpieczeństwa, bo w sumie około wszystkich rządów i armii jest 10 milionów. Więc jak oni sobie dadzą radę 7 miliardów, 7,5, a chyba za 20 lat 9 miliardami ludzi, jeżeli w ogóle do tego czasu dotrzemy. Także niezwykle ważne decyzje w Ameryce się teraz dzieją. I zobaczymy, czy jeżeli demokraci wygrają, wykorzystają tą szansę, czy też nie, bo czasami też się zdarza, że mieli dużo okazji, ale tylko gadać, gadać. No Amerykanie, Republikani nawet nie gadają, bo mówią, że to są głupi, a że... Yy, yy, te sprawy dotyczące ze środowiskiem i zmianami, to jest amerykański hawk, czyli tak zwany amerykański taki wymysł, albo jakiś taki, przepraszam, nie amerykański, tylko chiński Hawks, czyli taki wymysł, taki chiński, taki, takie gadanie tylko, że oni tam wymyślili gdzieś sobie przy herbacce, i tak mówią, no ale to niestety, no to się dzieje, wszyscy to obserwują, ludzie tylko nosy na kwintę, no bo cóż mają zrobić, więc e, potrzeba jest, by światła część narodu świata pod przewództwem papieża, który dokładnie to precyzyjnie określił, omówił, opisał. Przecież jest 2,5 miliarda ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, więc tu jest jedyna ostoja, że właśnie może papież tutaj da jakiś silny sygnał, żeby wreszcie tą ziemię ocalić, żeby spełnić to posłannictwo, dzieło Chrystusa, Chrystusa Sejwiera, który ocali narody świata i ludzkość przed no, większością i totalną zagładą, jak również zwierzęta, ekosystem i wszystkiego, co nas otacza. Także obserwujemy, co dalej. Republikanie, bardzo dobra noc, demokraci kiepsko, No ale nie wiadomo, no, zawsze tam coś może, kurczyć, jakąś gwiazdę wyślą na scenę, to może coś się wydarzy, także czekamy, co dalej. I słuchamy tutaj sobie tych e, pięknych nagrań, przeważnie amerykańskich, tej kultury, której już nie będzie komu i jak tworzyć, bo nie będzie dla kogo i nie będzie miał kto. Czyli to są już ostatki, ostatki, ostatki.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 But that's not important No freedom till we're equal Damn right I support it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 15:04 rano. Piotr Grzywacz, Radio FMS Gdynia. Radio FMS Gdynia. Obserwujemy historyczny, historyczny wieczór. Wybory w Stanach Zjednoczonych. Następne wybory za dwa lata i za dwa lata. To są takie odcinki czasowe, które jednak dużo przyniosą zmian w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku, w naszym ekosystemie, także nie wiemy co będzie w przyszłości. Jest dużo niepewności i być może są to nawet i ostatnie wybory, bo nasze społeczeństwo, nasz świat przestanie istnieć w takiej formie, jaką znamy. Także kto przyjmie teraz władzę i kto będzie kierował światem, kto będzie w stanie ocalić świat przed totalną zagładą i klęską. Oczywiście, kiedy to się nie dzieje, kiedy to wszyscy oglądamy telewizję, chodzimy do roboty, i wydaje się wszystko ok, no to nie ma o czym mówić, co są takie jakieś wymysły wariatów, a kiedy to się już stanie, no to już jest za późno i też nie ma o czym gadać, więc są to takie bardzo skrajne scenariusze zachowań, że po prostu jest, a jutro już nie ma i już tego nie można odwrócić. Tak samo jak z różnymi innymi wypadkami losowymi, idziemy ulicą, samochód przejeżdża i jest już nie ma człowieka, więc to są tego typu sprawy. Ale przecież wiemy o tym, przecież sygnały się pojawiają na całym świecie, coraz bardziej poważne, ostrzeżenia i tak dalej, tak dalej. Niemniej jednak poza dyskutowaniem, poza organizacją organizowaniem poza zbieraniem pieniędzy prawdopodobnie, no niewiele się dzieje. No niektóre, niektóre społeczeństwa się przygotowują, Niemcy się przygotowują i e, Australia może się w jakiś sposób przygotowuje, ale nie jestem pewien, ale niemniej jednak, no jest to za mało i e, wydaje się, że ci, którzy się przygotowują, będą e, prowadziły świat e, w nowym układzie, ponieważ e, jeżeli się zabezpieczą, jeżeli się e, przystosowują do nowych, zmiennych warunków życia, no to gdy te one nadejdą, a nadejdą na pewno spro, 100% już nadchodzą, no to oni zostaną tylko na polu walki, na scenie. I to jest rozsądne działanie pod każdym względem i ekonomicznym i biznesowym i cokolwiek byś nie pomyślał. Także nierobienie tego jest całkowicie bezsensownym podejściem do rzeczywistości, a mimo to cały czas tą rzeczywistość pchamy, bo... Po prostu nie ma siły, nie ma zdolności, nie ma chęci politycznej, żeby wziąć te sprawy poważnie. Mówi się o 5, 10, 15 lat, latach jakichś rozwiązań. No ale ten, ta rama czasowa, o która mówi, kiedy wszystko zaginie. Przecież pokazał się raport United Nations, że jeżeli nie nastąpi żadnych zmian, chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, w ciągu 10 lat, no wszystko albo większość przestanie istnieć. Natomiast no, ludzie traktują to jako jakieś takie zapowiedzi, tych głupich liberałów, no bo te pranie mózgu dokonywane przez kręgi prawicowe do tego doprowadziło. Także jesteśmy stali się zupełnie nieczuli na te informacje i po prostu nie traktujemy ich poważnie dopóki rano słońce wstaje i tramwa jedzie do roboty, no to wszystko jest ok. A potem, jak mówię, już będzie za późno. Obserwujemy wyniki wyborów. Jak do tej pory republikanie mają bardzo dobrą noc. Trzeba też na nich bardzo uważać, bo po prostu oni mogą na przykład rozgrywać takie triki, że troszeczkę podpuścić demokratów, że oni już wygrywają, wygrywają, wygrywają. A oni mają te napisane te scenariusze przez te swoje służby i tak dalej, tych techników. I tak z góry wszystko reżyserują, także w końcu na ich sposób wychodzi. Także na początku dają taką lekką podpuchkę że tu niby demokraci trochę tam wygrywają, tam przegrywają, a nagle pod sam koniec no wszystko spada, wszystko leci i republikanie fantastycznie wygr yy, przegrywają, wygrywają, a demokraci przegrywają. Także no, trzeba na to uważać, bo taki scenariusz też może być, bo oni tylko siedzą. Polityka jest jednym z największych biznesów na świecie. No i żeby mieć dostęp do tych pieniędzy, to sobie Państwo wyobraźcie, że, że chcecie do korporacji, żeby zwróciła Wam pieniądze albo cokolwiek. No to wiadomo, że to się nie wydarzy. No i oni są właśnie tą tym materiałem, tym tworzywem, który tworzy to myślenie, ten sposób egzystencji. Także wyobraźcie sobie, jak oni będą się zachowywali. Kiedy na przykład mają się dowiedzieć, że jakieś pieniądze mają stracić, albo cokolwiek, albo będą odsunięci od, od władzy, no to, to już są już będą skrajne działania. Także e, e, nic prawdopodobnie nie może się wydarzyć, co by wymknęło się z pod rąk Republikanów, no bo oni wiedzą lepiej, oni zawsze wiedzieli lepiej, także dawali takie lekkie, lekkie podpuchy lekkie podpuchy prawdopodobnie demokratom przez pewien okres czasu. No i teraz, no, kiedy załóżmy jakieś tam inne czasy przychodzą, no to trzeba przejąć wszystko we własne ręce, no bo nie będziemy dawali tamtym po prostu kołkom demokratom, Władze, bo teraz my musimy dbać o tą Amerykę na swój sposób, a tamci no niech cicho siedzą, więc trzeba bardzo na nich uważać, bo mogą dać podpuszkę, że tutaj wygrywamy, tu wygrywamy, to wygrywamy. Nagle bom wszystko wygrywają, nic się nie zmieniło. Nawet jest jeszcze gorzej, bo wszystko jest zakłamane i przygotowane. Demokraci powinni wygrywać jak złoto, bo mieli dwucyfrową przewagę przez non stop stałą dwucyprową przewagę do wczoraj, do przedwczoraj. Także jak, jak masło powinni wygrywać, because ponieważ w ciągu historii, ludzkości badań nigdy się nie wydarzyło, że kto miał 12, 13, 15% przewagi, nagle żeby prze, przegrywał. A demokraci no, e, prawdopodobnie przegrają, ale na razie oglądajmy, bo ten fascynujący wieczór jeszcze dwa, najlepszy entertainment, najlepsza rozrywka. Obserwujemy coś, co dzieje się na żywo. Coś co nigdy się nie powtórzy, kosztuje to straszne pieniądze, żeby to zrobić i to się dzieje teraz na naszych oczach. Mamy wgląd w żywą demokrację tworzoną przez amerykańskich ludzi. You mm -hmm. mm -hmm. Szanowni Państwo, Radio FMS Gdynia, właśnie minęła godzina czwarta. My w świetnej formie obserwujemy wybory w Ameryce do Kongresu Senatu na gubernatorów, a także do władz lokalnych. Jak widzicie, prowadzimy ten program specjalnie w takim troszeczkę lekko symistycznym nastroju dla demokratów, ale łagodny, ponieważ mówimy, że chcemy, żeby demokraci wygrali, afirmujemy ich, a jednak wiemy, że to się nie wydarzy, no bo obserwując, jak traktowano mnie z moim wynalazkiem, i z moimi próbami dokonania czegokolwiek w Ameryce, no to było oczywiste, że tutaj nie chodzi o żadne prawo, o żadną demokrację, o żadne głosowanie, tylko po prostu o tak zwaną walkę typu dżungla albo wolną amerykankę bez żadnych reguł, bez żadnych praw. Także mówienie o tego typu tam zachowaniach, jak e, y, przestrzeganie prawa, czy e, ktoś, kto lepszy wy, zwycięża, czy y, y, najlepsze z rozwiązań będzie promowane, no to oczywiście to nie mam miejsca bytu w Ameryce, bo tylko znajomości, kontakty i pieniądze mogą cokolwiek, a jeżeli już jesteś emigrantem, to w ogóle nie masz żadnego wpływu na nic. Oczywiście mimo, że się jest obywatelem, to też to niczego nie zmienia, bo jest tak, zwana, tak zwane drugie dnio, dno, niepisana reguła. No i jak to się mówi wyżej, pępka się nie podskoczy, więc wyjeżdżając na emigrację do innych krajów, Krai, to muszą sobie państwo zdarzać, zdawać sprawę, a zwłaszcza Polacy, że no jest tam pewne miejsce, które trzeba zająć jako robol, który będzie tam napędzał tą gospodarkę i nie można oczekiwać, że cokolwiek jeszcze się osiągnie. A jak się próbuje, no to oczywiście jest się traktowany jak małe dziecko, także się za niego wszystko decyduje, robi, robi, zabiera mu się sprawy, kradnie mu się, a w najgorszym wypadku po prostu oszukuje i wprowadza w, no, na manowce. Także znając ten system reagowania i podejścia do demokracji możemy być święcie przekonani, że Republikani wygradzą, wygrają wszystko w ciągu tych wyborów, no niemniej jednak musimy trzymać jakąś tutaj dobrą atmosferę, żeby wszyscy dobrze zakończyli ten wieczór, bo mimo to, że przegrają, to jeszcze będą się czuli zdołowani, bo ich na, najpierw naładują, że o, wygrywamy, wygrywamy, a potem nagle, bum, wszyscy przegrywają i jesteśmy w domu. No bo z góry wiadomo, kto ma wygrać, jest ustawione wszystko, tak jak w mecze, no w hokeju i tak dalej i oni są to specjalistami w tym, od wieków ustalają rządy na całym świecie. Teraz ustalili rząd w Brazylii, Amerykanie. Także to są specy. Nie można tam to mówić, czy to jest złe albo dobre. No tak jest. no Trzeba tak to robić i jest się liderem narodowym, światowym, nie jest się policjantem świata. No ale pewne sprawy muszą być zabezpieczone, no bo nie po to się wydaje miliony na, na nuksy, żeby nagle, kurde, tutaj ktoś nam podskakiwał. No, mówiąc krótko i Węzłowato. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie spodziewajcie się Państwo jakichś tutaj cudów. Republikanie wygrywają, demokraci mają jeszcze nadzieję, śmieją się, fajno leci, ale koniec wieczoru wiadomo jak będzie wyglądał, także my jesteśmy tutaj bardzo realistyczni. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Raczej powinno, no bo do tej pory zawsze tak się sprawdzało, kiedy te trudne momenty weszły, Także wszystko jest na całym świecie przejmowane przez konserwatystów, no bo oni wiedzą lepiej, oni rozumieją, a resztę to po prostu głupota, nie ma o czym gadać. Oni przecież mają aparat, wojsko, policję, wszystko w własnym paluszku, no to co będą tutaj na jakieś demokracje się bawili, prawda? No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what?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 Don't leave. Bye. Gdynia, Radio FMS Gdynia, jedyne radio na świecie, jedyne radio na linii, które przekazuje wam wiadomości bez tak zwanego spinu, czyli bez nadawania jakiejś dodatkowej jakości poza tym, co jest. Jeżeli oczywiście mówimy przewrotnie, jakąś, podajemy jakąś tezę przewrotną, no to jest oczywiste, że na przykład każdy rozumie, że to jest, tak mi się wydaje, że to jest żart, ale tak jak mówię, na początku powiedziałem, że stawiam wszystkie pieniądze na demokratów, ponieważ wszystkie badania i tak dalej, i tak dalej, dalej. mówiły dwa, 3 miesiące przedtem jeszcze, kiedy mieli dużą przewagę w Kongresie. Były też mowy, że wygrają w Senacie, także przejmą całkowicie władzę. No to im bliżej do mety to wszystko topniało, topniało, topniało, ale jeszcze 3-4 dni przed wyborami mieli 13% przewagi w zakresie Kongresu. Co do Kongresu to były tak zwane exit polls czy generic to znaczy takie, można powiedzieć, niedokładne wybiórcze. Także to postawiło ich w bardzo dobrym nastroju, no ale ja byłem przekonany, że po prostu Republikanie nie mogą sobie pozwolić na przegraną, ponieważ to doprowadziłoby do e, frakcji rozpadu w partii po pierwsze, po drugie doprowadziłoby to do rozliczeń, a ponieważ mają wszyscy dużo za skórą i wszyscy jadą na tym samym wózku, no to muszą do końca z całej siły walczyć, żeby wygrać. Nie to, że muszą, bo muszą, tylko y, zrobią wszystko, żeby wygrali. A ponieważ mają całą władzę teraz, więc nikt nie może im na ręce patrzeć, no to y, oni tam się nie zastanawiają, czy to jakieś narzędzie użyć, czy nie użyć, no to już chyba... Zachowanie prezydenta Donalda Trumpa to nam dało do świadomości w stu procentach, że tam nie będą się stanawiali, a może pójdziemy do piekła, a może to jest niemoralne albo to tutaj brzydko wygląda. Nie no, to jest z góry ustalone tak wygląda. Także w tym momencie już raczej jest prawdopodobne, że demokraci przegrali, nie wygrają nic w Senacie w sensie, że zdobycia władzy. No i teraz o, nagle okazuje się, że być może i kongres jest pod znakiem zapytania. Także to wszystko tak się rozwija, jak żeśmy przewidywali, ponieważ inne scenariusze, inne rozstrzygnięcia postawiłyby obecnie posiadających totalną władzę Republikanów w bardzo trudnej sytuacji, a są na nich takie materiały, że po prostu jak to Donald Trump robił, robił, gdy tylko ktoś się pojawił, kto mógł coś mu zrobić albo zaszkodzić, no to natychmiast on go nawet nie zastanawiał się, czy to będzie źle wyglądało, czy dobrze. Zwalniał i mówił o czymś innym, o swoich włosach albo o, o czymkolwiek innym, żeby zmienić temat. No i, i tam tweetował i w ogóle cały dzień po prostu człowiek się spędza na Twitterze, zamiast rządzić państwem. Więc no, proszę Państwa. Więc powolutku dochodzimy tutaj do ostatecznych rozstrzygnięć, jeszcze może godzinka, dwie i będziemy świętowali wielkie zwycięstwo. Fantastyczny comeback Republikanów z dalekiej ostatniej pozycji. No też tak się dzieje na świecie, bo na przykład niby o, oczywiście tak ale gospodarka, która miała jeden, nagle poprzez te huragany i wszystko, wszystko straciła dużo, a teraz ma nawet jeden plus 10, więc to są nowe sposoby obliczania. Daje takie symboliczne przykłady, że po tych wszystkich sztormach i stratach, jakie gospodarka amerykańska poniosła, no cały czas po prostu jest fantastycznie, a nigdy lepiej nie było no to już nie wiem, kiedy może być gorzej. No to tak, w takim wypadku wiadomo, że coś tutaj jest dziwnego. Oczywiście po gadaniem i zastanawianiem się nie można niczego zrobić. Gdyby jeszcze ktoś to słyszał, Dwie, albo 10, albo 30 osób, no to tutaj już na pewno ktoś by się zaopiekował, żeby coś się wyłączyło, żeby coś przestało działać, albo żeby nie można było tego nadawać, no bo tak zwany glitch się pojawił i cokolwiek źle wiatr zawiał, także niczyja wina jest, a po prostu wszystkie pieniądze z kasy zginęły, nic nie wie o co chodzi. No. Więc Wild West non-stop e, amerykański system, amerykanka, a demokraci się cieszą, ładnie wyglądają, po prostu tańczą i śpiewają. Więc posłuchajmy jeszcze trochę, z godzinkę, dwie i będziemy już mieli wszystko to, co z góry było wiadomo. Także tak jak to w Rosji, wiadomo kto wygra, także tutaj też wiadomo kto wygra i wygrywa. Także bez surprise, bardzo ciekawa noc, która potwierdza nasze dotychczasowe przewidywania.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 I pick a house and live in the suburbs At the boss and more your friends and you do your kids how do hope for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 And those he plays never suspect He doesn't play I know that the clubs are weapons of war Piotr Grzywacz obserwujący już prawie ponad cztery godziny wyścig w Ameryce, wyścig o zmianę w Kongresie i Senacie, a także, a także również na stanowiskach gubernatorów w Ameryce i władz lokalnych. Trzeba przyznać ze smutkiem, że demokraci mają bardzo kiepską noc. Wystartowali kiepsko, szli kiepsko, no i teraz też kiepsko wyglądają. No CNN próbuje tutaj te sprawy troszkę podciągnąć, no ale po prostu jak to się mówi z pustego i Salomon nie przeleje. Także widać, że prezydent Trump i jego program zwycięski, który zawsze zwycięża, nigdy nie jest luzerem, czyli takim, który straci albo przegra. Pracuje pięknie. No, z tego wynika, że w najbliższym czasie wszyscy będziemy sobie spokojnie umierali a rządząca kasta będzie zachowywała swoje przywileje bo no, już z samych wyborów wynika, że to wszystko jest ładnie przygotowane, opakowane, także dobrze przemyślane, że nie ma momentu takiego, żeby były wątpliwości, że coś nie tak wychodzi, a kto ma jakieś wątpliwości, to po prostu chyba jest nienormalne, albo coś. W w tym stylu, albo jego zarzuty, albo podejrzenia nie mają żadnych podstaw. Myślę, że jeszcze godzina do dwóch godzin. Ja tak przynajmniej zamierzam jeszcze tutaj się z tym tematem zajmować przez ten czas. Dwie godzinki. No i potem sobie już dam spokój, bo no wiadomo, że to nie ma dobrej, dobrego nastroju. Kiedy Twoi zabodnicy przegrywają, no ale cóż, taka jest rzeczywistość, trzeba się z nią pogodzić, więc jeszcze tutaj to trochę tą wachtę dotrzymam przez godzinę, dwie, zobaczymy co wyniknie. Teraz jest dużo obliczania, bo prawie wszystkie chyba już punkty wyborcze zostały zamknięte, więc teraz odbywa się gorączkowe przeliczanie tych głosów. No już dużo zostało przeliczone, to szybko bardzo trwa, mimo że to jest o, tak olbrzymi e, kraj, ale e, wszystko teraz jest wisi w powietrzu. Na pewno e, republikanie mogą otwierać szampany i tutaj e, bardziej e, rozwijać te sprawy typu węgiel, olej i inne e, rzeczy. I z tego wynika też, że prezydent Donald Trump może spać spokojnie wraz z rodziną, bo na pewno jeszcze jedną kandydaturę prezydencką zdobędzie. A, a kto wie, może sobie i sobie przedłuży, to nawet i trzy będzie miał, bo w tym wypadku wszystko jest możliwe. Także teraz znowu troszeczkę muzyki, ponieważ program się robi troszeczkę nudnawy. Liczenie, liczenie, liczenie. Wolf Prycer po prostu już tam próbuje biegać do tych wszystkich redaktorów żeby coś mu pozytywnego powiedzieli ale no tamci nie chcą nic powiedzieć mu pozytywnego, więc on już jest troszkę podłamany też nie może wziąć przerwy, no bo to ważny program 4 lata to robili, czy 2 lata to przygotowywali i teraz nagle wszystko się sypie, no cóż no, trzeba zachować dobrą minę do złej gry i dalej ciągnąć ten wózek więc jeszcze troszeczkę muzyki posłuchamy, zobaczymy co tam im do głowy przyjdzie. Ale demokraci mają kiepską noc. No cóż, no generalnie mają już dłuższą taką ścieżkę, dłuższy czas, kilka lat kiepsko. Ale Nancy Pelosi, przewodnicząca mniejszości demokratycznej chyba w kongresie, pozostaje. Jeszcze kilka sobie tur też rzuci, no bo w sumie no, do emerytury musi wyrobić, no bo nie ma wystarczających pieniędzy. A no jest najważniejsza w towarzystwie, dodatkowo jeszcze można Hillary Clinton tutaj podciągnąć, jakby tamta nie dawała rady i wtedy już będziemy mieli, wszyscy będziemy w domu, jeszcze Bill przyjdzie na saksofonie, zagra i w ogóle już będzie Ameryka. No to w tym wypadku trochę muzyki i zobaczymy co dalej. I'm D. Can possess nothing's what it seems. Welcome to. Bur every wish yes it keeps you guessing so cool and statuesque behave yourself says Georgia Dynia Piotr Grzywacz, dwie minuty po godzinie piątej. Miałem już okazję kilka razy obserwować te wieczory. Generalnie najbardziej lubię ten okres porannego zmęczenia i frustracji oraz zniechęcenia, lekkiego dekadentyzmu, jak również załamania ponieważ to jest taki dobry moment, kiedy człowiek naprawdę może sprawdzić, na ile go stać i naprawdę bardzo ciężko jest taki stan wywołać, czy siebie do takiego stanu doprowadzić. Natomiast jeżeli dużo ludzi spotykam tutaj, to tak na marginesie powiem, dużo ludzi tutaj spotykam, którzy w kraju, którzy chcą się rozwijać, więc tutaj daje taki najlepszy przepis, żeby się rozwijać, więc trzeba się doprowadzić do stanu krańcowego i wówczas wytrwać na posterunku. Wtedy właśnie rozwijamy się najbardziej, przesuwamy tą granicę swoich możliwości daleko, jak tylko to możliwe. Można powiedzieć, że tak w niewielkim stopniu teraz to się dzieje. Co prawda jeszcze jest dużo zapasów w zbiornikach, także jeszcze możemy troszeczkę popłynąć. No ale tak jak mówię, już tutaj te stany poboczne się pojawiają. Niemniej jednak podążamy do przodu, słuchając gibonów z Boroneo. Jakież fascynujące głosy te zwierzęta potrafią wydobywać, aż po prostu jak człowiek się wsłucha, to niech Państwo posłuchają. Czy to nie jest niezwykłe te głosy tych zwierząt i będąc tam teraz w tej e, gdzieś tropikalnej dżungli? Załóżmy, że właśnie dobrze określiliśmy to miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Można słyszeć jeszcze te żyjące zwierzęta, które pozostały na naszej planecie. Także no na pewno żal i przykro by było, że tego już nie będzie. No ale co zrobić? No przecież się nie skoczymy na sznur, prawda? Więc tutaj już dochodzimy do tych momentów takich lekkich krańcowych jak wspomniałem, ale około godziny szóstej, pamiętając z tradycji oglądania tych spotkań wieczornych, spotkań wyborczych, gdzieś tam te wyniki już w miarę solidne zostają, one się niewiele zmieniają. Do tej pory cały czas Republikanie po prostu mają świetny wieczór, biją tych demokratów na głowę, no ale cóż, no, mają władzę, mają wszystko obstawione, wszystko słuchają, wszystkie informacje przechwytują, śledzą wszystko. Także no, trudno, żeby tego nie wykorzystać, tej wiedzy, skoro i tak nikt nie może sprawdzić, zobaczyć, co oni tam robią. Więc no, trzeba sobie pomóc, jak tako można I, i sobie pomagają. A poza tym robią najlepszą robotę i wiedzą, co inni y, powinni robić, jak powinni żyć, jak powinni myśleć, jak się ubierać, co jeść i tak dalej, i tak dalej, no to są najlepsi w tym, więc jak oni, tak właśnie oni myślą, więc no po co by tu jakieś zmiany po prostu robić, nie ma sensu. Ta demokracja jeszcze jest, no nie wiadomo, czy jest za bardzo potrzebna, ale skoro już jest, no to trzeba jakoś ją tutaj wykorzystać, więc Zafundowali sobie Republikanie bardzo dobry wieczór. Prezydent Trump odwiedził wszystko dookoła. Wielkie sukcesy osiągnął w sprawie karawany. No, fa fantastyczna taktyka. Także przynosi ona bogate żniwa. No, widać, że wszystko zgodnie z planem. Pięknie przeprowadzona akcja. Także naprawdę nie można wiele tutaj zarzucić. Przytoczę troszeczkę muzyki z naszych nagrań. Mam nadzieję, że Państwu to się będzie podobało, kiedy będziemy słuchali. Demokratom brakuje jeszcze 15 miejsc, żeby przejąć władę w kongresie. Ale to jest bardzo ulotne, to, to jest troszeczkę tak Mike Phelps sytuacja, kiedy on wygrał o długość paznokcia medal olimpijski. Także to też się może tu wydarzyć, bo w Ameryce wszystko jest możliwe. Chodzi o to, żeby był taki numer, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie było. No to wtedy oni są, to jeszcze ich ekscytuje, no bo już wszystko przeszli, tyle i te kasy tam mają, już nic ich po prostu nie potrafi poruszyć ale że coś jakieś takie superby się wydarzy, jak Mike Phelps, kiedy on tam o wielkość paznokcia wygrał jeden bieg na siedem biegów, które wybrał jako pływak i to był chyba wtedy, tak mówię dobrze, 7 złotych medali zdobył mężczyzna, który jest, no mówią, specjalnie zbudowany, bo ma olbrzymią klatkę i ma ten lepszy posuw na wodzie. Dlatego tak fantastyczne zdobywał wyniki. No i to było coś takiego, co się pamięta. I być może nawet teraz tutaj demokraci potrzebują 15, a za chwilę się okaże, że potrzebują 30. Jeszcze może Donald Trump zadzwoni do programu, parę słówek poda, coś zatwituje, no więc temat się zmieni, no i ten Ted Cruz będzie szalony kredyt, czy ten... Jakoś tak to Donald Trump go nazywał, już nie pamiętam, bo nie zapamiętałem, Byłem już tyle tych obelg na ludzi rzucił, że po prostu nie można pamiętać, komu nie przyłożył, ale ten Lion Ted, o Lion Ted, że był kłamca. No jest kłamca, ale to i miesza z tym, no. Nie, nie tak, żeby mu kurde kumpel mówił, no ale teraz powróćmy jednak do muzyki. Troszeczkę państwo, troszeczkę może jakieś modlitwa albo coś dla demokratów. Jakaś współczująca sprawa, no bo dostają po tyłku, no ale może i lubią, bo to trudno, nie wiadomo jak to jest. No to teraz muzyka, a potem wracamy do wyborów. Just can't get you out of my head We'll be 5.45, czyli kwadrans do godziny 6. Wiemy już, że Republikanie zatrzymali Senat. I teraz czekamy na wyniki z kongresu. Brakuje około 7 miejsc, by demokraci przejęli kongres. Mają pewne sukcesy, nieznaczne. Kilka tak zwanych pickups. ups <głos> Jak oni to nazywają pick-ups? Można, można e, porzeczki pickups, ups pick-up strawberry, pick-up uh, berry and pick-up co so Może być pick-up truck. Ale demokraci zrobili kilka pick-ups. Mają jeszcze 7 pickups i będą, może przejmą kongres. W najlepszym wypadku, do czego wszystkie modele numeryczne zmierzają, mogą mieć 238 miejsc w kongresie, i to już powoli CNN zaczyna nazywać Blue Wave, czyli falą niebieską powrotu kraju w ręce macierzy, w ręce demokratyczne, no ale nie wiadomo, czy to się stanie, czy nie stanie. Straszliwy los, straszliwa strata Senatu, ale no cóż, stało się. Ted Cruz, Lion Ted, jak to go nazywał Donald Trump, też zachował swoje miejsce w Teksasie, mimo że tam przecież taka dewastacja była w tamtym roku po Harvey, huragan, chyba tak. No Floryda też była zniszczona przez dzisiejsze, znaczy tegoroczne huragany i tamtegoroczne huragany, gdzie e, ludzie starzy w domu starców ze względu na te huragany nie mieli w ogóle dostępu do prądu i poumierali masowo. Cały dom e, dla starców wymarł bo nie mieli prądu, żeby te urządzenia, które oddają ją oddychanie i tak dalej. Straszne to było oglądać, jak ci ludzie toneli starsi i bez tych urządzeń i tak dalej. To była wielki dramat. Także na Florydzie było straszne czepanie teraz North Carolina. Te dwa Stany były zaatakowane przez ten sztorm. I mimo to wygląda na to, że Republikanie cały czas wygrywają. Nie wiadomo dlaczego, co się dzieje, że jednak jest wybór społeczeństwa i wskazanie na Republikanów, jeśli chodzi o Senat. No ale taka wola nieba, z nią się trzeba zgodzić, trzeba. Teraz oczekujemy na wyniki z Kongresu. No i zobaczymy jak to będzie. Ponieważ już za bardzo nie ma co dużo mówić, to znaczy tematów, to omówię jeden z artykułów, który przeczytałem, no, który na pewno da olbrzymie pieniądze i niech sobie tą Amerykanie, tam ci demokraci może wezmą. Pokazały się wyniki badań dotyczące sfery w mózgu, która jest odpowiedzialna za strach. Do tej pory myślano, że, że mózg ma tą zdolność do odczuwania strachu. Teraz, żeby ten strach opanować, tak zwłaszcza depresję, mamy te lęki, bo mamy w psychologii co innego jest lęk, a co innego jest strach. Jeden jest, nie wiem dokładnie, który z, z czym, ale jeden to jest coś konkretnego, boimy się, że trzeba zapłacić za rent, nie ma pieniędzy, no to jest konkretny, powiedzmy sobie, to jest lęk. I teraz jest jeszcze strach, że boimy się, ale nawet nie wiemy, czego się boimy, to jest ten psychologiczny problem. Dlatego stosowało się leki, które atakowały cały umysł, no i to tam niewielki rezultat był. Ale nagle chyba właśnie w Teksasie, w ośrodku badawczym odkryto tak zwane inhibitory, mam nadzieję, że dobrze to powtarzam, inhibitory w mózgu, miejsca w mózgu, które są bezpośrednio odpowiedzialne za strach. I teraz te inhibitory zaczęto traktować pewnymi przypuszczalnie chcieliby traktować lekami, ale doszli do wniosku, co ja już opisałem około dwóch lat temu w książce Alchemy of Words, czyli Alchemia Słowa, ponieważ tutaj naukowcy badają tą sprawę od zewnątrz, obserwują obrazki, skany mózgu i wiedzą, co tam się dzieje. Natomiast ja tą znam sprawę od wewnątrz poprzez proces medytacyjny i opisałem cały proces powstawania traumy i PTSD. W tej książce napisałem to, że załóżmy hypatetykle albo teoretycznie jedziemy samochodem, mamy wypadek i w tym momencie w mózgu zostaje wkodowany w korze mózgowej bardzo silny obraz tego wypadku, który jest połączony z różnymi rodzajami reakcji cielesnych. Ból, stres i tak dalej, I potem umysł, gdy się idzie przez życie, znaczy nastaje tram, trauma. Gdy się idzie przez życie, pewne elementy nawiązują do tej traumy. Na przykład widzimy podobny samochód, który nas zderzył i ta trauma nam się odradza i automatycznie zespół tych bólów i lęków do nas powraca. Mimo, że nie ma zagrożenia, to nam powraca, czyli ta trauma jest nieuwolniona. I ja doszedłem do wniosku, że trzeba po prostu tutaj zastosować proces chłostania. No to to nie było dobre propozycja, ale wyjaśniłem to. To znaczy chłostania polega na tym, że w dobrych warunkach, takich warunkach bezpieczeństwa poddajemy ciągłej powtarzającej się traumie tego obrazu. I wtedy człowiek się troszeczkę hartuje z tym. I to się w pewnym momencie ta trauma która jest tak wyróżnionym zespołem mózgowym, rozkłada się z innymi obrazkami życiowymi i ona już nie jest taka groźna. Nauczyliśmy się z nią być. Nie wypychamy ją, nie, nie, nie akceptujemy, nie walczymy z nią, nie unikamy, nie mówimy, że jej nie ma, ale po prostu w dobrych warunkach powracamy do tej myśli, powracamy, powracamy, powracamy do tego zdarzenia, widzimy go i on się nam naturalnie łączy z innymi obrazkami. Czego jeszcze naukowcy nie, nie doszli do, do, do tego, to jest tak zwany proces rozpuszczania traumy, to znaczy pojawienia się w, naprzeciwko tego obrazu w procesie medytacyjnym i pozwolenia, żeby ta trauma się rozpłynęła, żebyśmy przeszli przez ten film i stał się on, on zniknął. I po tym jeszcze jest coś takiego jak łoże traumy. Można by to wyjaśnić, że jak jest kamień w ziemi i wyciągnie się kamień z ziemi, to kamienia już nie ma traumy nie ma, ale jeszcze jest łoże, czyli jeszcze w mózgu pozostaną tam te elementy wydarzenia i więc to jeszcze trzeba z nim, to tak zwane, ja to nazywam echo powydarzeniowe, z nim trzeba też przepracować i wtedy trauma jest odpuszczona i PTSD może być odpuszczony. Jak naukowcy z Teksasu ten program problem rozwiązali, to otóż u szczurów oni te inhibitory uaktywnili, a potem zadawali delikatne wstrząsy elektryczne w nogi. I ten szczur, oni przypuszczali, że on się poddaje tej ciągłej traumie i jest też rozpraszczany przez te elektryczne wstrząsy i to powodowało mu, że ten sfery, inhibitory strachu zaczęły oddziaływać i zaczęły blokować ten strach. I potem doszli do następnych wniosków, bo poddali le le le leczenia, czy wyłączyli te inhibitory, bo myśleli, że jak wyłączą te inhibitory strachu, to ten szczur będzie zdolny do opanowania strachu, a jednak okazało się, że po wyłączeniu inhibito tych inhibitorów było jeszcze gorzej, bo szczur był całkowicie niezdolny do ochrony przed lękiem. Okazuje się więc, że te inhibitory są takimi bramami do powstawania strachu, i nie można ich wyłączyć, wykluczyć lekami, tylko trzeba z nimi odpowiednio pracować. Więc do tej pory medycyna, psychologowie atakowali cały umysł na lęk i to po prostu była taka ciecz, zupa taka chemikal, chemiczna i ludzie jeszcze bardziej, ci wszyscy z wojny, ci kombatanci po prostu w jeszcze większe szaleństwo wpadali. A teraz właśnie te nowe wyniki badań i te nowe do leczenia, treatmenty mogą być bardzo skuteczne przy walczaniu PTSD, czyli to jest, biorąc pod uwagę, że masowa, olbrzymia ilość ludzi ma tą depresję, choroby, to może być bardzo dobre i to może przynieść oczywiście farmaceutycznym przemysłom. te moje tutaj przemyślenia z jeszcze dodatkowymi, bo tam jeszcze jeden był taki twist w tym, że oni wyłączali chyba inhibitory, a potem je coś tam jeszcze z nimi robili, też się okazało, że to nie działa. Czyli tylko jedyną rzeczą z tego wynika, to trzeba iść przez te inhibitory jako bramy strachu i używać je, uaktywniać i działać z nimi, żeby one wpłynęły na te obrazy, które się pojawiają w mózgu. Więc to jest taki tutaj temat na boku, a propos, żeby się nie bać, ponieważ prawdopodobnie demokraci i tak nie wygrają tego chaosu, tego House rock, House Music, a w tym wypadku House of Representatives, czyli kongres. Ale na razie są na dobrej drodze, bo już mają chyba tam parę miejsc im zostało, żeby to przejąć. Także Donald Trump może pod tym kątem wygrać tak zwany San Quentin District. Wygrał w San Quentin District, gdzie tam jest prawdopodobnie jedno z największych takich ośrodków odpoczynku dla ludzi, którzy popełnili różne rzeczy takie nieciekawe. A teraz troszkę muzyczki dla nas tutaj wszystkich, żeby doczekać się tej porażki demokratów ponownie, no bo oni już tam nie mogą się wyłamać, już tam od 10 lat czy od 5 przegrywają non stop, bo są mądrzy i trzymają tych samych szefów, także muszą zostać w tradycji, bo to stara tradycja jest i nie wolno je złamać, także czekajmy na te wyniki utrzymania tej przegranej, bo też im już jest do, do twarzy z tym, bo już nic innego nie umieją. To na razie e, lekka przerwa na muzykę. So it is done, it is done, uh, CNN uh, predicted that uh, Democrats won the house based on the mathematical models, but they are very confident that uh, Democrats will control the house. Now within an hour or two hours we will know how much, but uh, it seems that maybe 238 seats is going to be in the power of democrats. Demokraci zostali ogłoszeni przez CNN na podstawie modeli matematycznych zwycięzcami w wyborach do kongresu. Demokraci przejęli kongres w Ameryce, co oznacza, że prezydent Donald Trump będzie spał mniej spokojnie. Już śpi tylko 3-4 godziny, bo zajęty jest tweetowaniem, ale teraz no będzie troszeczkę gorzej ze spaniem. Także stało się 3 sekundy, 5 sekund do godziny 6 nad ranem w Gdyni. Demokraci przejęli władzę w Ameryce, w kongresie. Wchodzimy w nową epokę, lepszą i mam nadzieję, że Bardziej rozumną dla świata i dla wszystkich tych, którzy szukają pokoju, spokoju, świeżego powietrza i życia w godnych warunkach. <mum> you find me Panowie, prawie 20 minut po godzinie 6 w Gdyni z ulicy 3 Maja i bałtyckiej plaży Piotr Grzywacz żegna się z Państwem tego wieczoru. Jest już raczej pewne, że demokraci przyjęli władzę w kongresie amerykańskim, co oznacza poważne zmiany. I y, y, wynika na, z tego, że y, przyszłość y, jawi się bardziej y, optymistycznie, bardziej przejrzyście niż y, przed godziną albo nawet kilkunastoma minutami. Także to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy y, mają nadzieję, że cokolwiek rząd może zrobić ponieważ Republikanie ani o tym nie mówią, ani nie robią nic w zakresie ochrony środowiska. a Demokraci mówią, trochę robią, ale więcej mówią. No ale z tego wynika, że no, trochę więcej się dzieje po stronie demokratów, niż po stronie Republikanów, bo Republikanie nie tylko nie mówią, nie robią, a wręcz robią jeszcze do tyłu, czyli jeszcze gorzej. Także tutaj e, definitywnie z punktu widzenia ochrony i ocalenia naszej planety, co republikanie w ogóle twierdzą, że to jest jakieś kretyńskie po prostu rozważania, że nic się nie dzieje, że wszystko jest cacy, no to z tego punktu widzenia no jest jakaś nadzieja dla tych, którzy widzą zagrożenie i myślą, że jest, że tutaj jest coś, jakieś drgnięcie, jakieś światło w tunelu, że no być może dzieci albo dzieci naszych dzieci będą jeszcze miały gdzie mieszkać gdzie żyć. Tutaj pozostawię Państwa na chwilę tutaj z rozdyskusją w CNN. Tam po prostu krzyk szaleństwo, po prostu radości. Wolf Pritzer po prostu noszony na rękach spikerek lokalnych i międzynarodowych. Także generalnie atmosfera jak na żydowskim weselu. Zostawiam Państwa tutaj z tym właśnie lekkim harmidrem Cienonowskim, a potem e, muzyka, i do zobaczenia, do usłyszenia w naszych następnych programach Radia FMS Gdynia. I e, no, mieliśmy okazję zarejestrować ten wyjątkowy, historyczny moment zmiany władzy w Ameryce z całkowitej kontroli republikańskiej w dosyć poważny wpływ i influenc demokratyczny.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 <laughs> Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Got no style, ain't got no girl to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.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 Don't worry. It, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. dit que pas Elle <inaudible> passe en un instant, comme les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins, il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit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 Il a t vraiment dit que tu m'aimes au corps serait-ce possible là Que le temps qui glisse un seul, que dans nos tristesse il y s'en fait des manteaux.